Masz czy Życia, czyli audycja o grach wideo. W tym momencie to tak trochę wpadliśmy w dół, bo mamy tylko dwa życia. Są z wami Miłosz Szymczak i Mateusz Gasiński. No i w takim składzie będziemy z wami przez najbliższą godzinkę. No i jak zwykle zaczniemy od tego, co to miło, że nas przygotował, bo to jest wiedza i informacje. Co tam do nas, miłość masz? Tak, zostało trochę resztek z Gamescomu, który skończył się tydzień temu w niedzielę. Gamescom, chyba największa impreza growa w Europie, która odbywa się co roku w kolonii w Niemczech. Ale po kolei, może najpierw powiem o sprzęcie, bo o tym trochę jest. Na przykład coś, co nas w ogóle coś co pominęliśmy przy, przy Gamescomie, a, a co jest dość ciekawą sprawą. Smash Zero, chyba tak to się czyta. Chodzi o urządzenie od Valve'a, bodajże od Valve'a, które jest handheld'em. W obecnej sytuacji na rynku mamy z handheld'ów, czyli konsol przenośnych, dwa wiodące urządzenia, dwie serie, czyli... Dobrze, ja zapominam nazwy zawsze, zawsze od PlayStation, to, to jest PlayStation PS... Vita. A, PS Vita, dokładnie, PS Vita. No, ale ja bym powiedział, że to nie jest jakiś taki wiodący tutaj rynek. On nie jest bo... wiodący, bo to jest... Chociaż nie, no jest trochę tych tytułów. Je, nie jest a... trochę tych tytułów, ale ja bym powiedział, że w tym momencie jest to jakiś periferia. W dystrybucji do... cyfrowej tam cały czas coś się dzieje, natomiast takim chyba najbardziej znanym jest Nintendo. Jest Nintendo, a drugim ja bym powiedział, że jednak to jest platforma Apple mobilna. No, jeżeli mówić o grach mobilnych, które nie są tak, tak naprawdę handheldami i te urządzenia tylko są smartfonami. Tak, ale tak jak Steam zachciał tutaj wejść na rynek konsol ze swoimi Steamboxami, których jeszcze nie ma, ale już się przygotowują, bo niedługo będą kontrolery i tak dalej. Zastanawiam się, czy nie zamówić tego pada steamowego, bo jest cały czas dostępny w przedsprzedaży. Ale tak, do rzeczy. Smash Zero to jest handheld od, od Valve'a bodajże, nie słyszymy tego dokładnie i on wygląda dokładnie jak ten pad steamowy z tymi takimi jakby membranami zamiast mhm. gałek. I między nim jest ekran. I to jest takie urządzenie, które ma, mogę wymienić po kolei, 5 stali ekran o rozdzielczości 720 pikseli w pionie, 32 giga pojemności, 4 giga ramu, Bluetooth, Wi-Fi i jakiś tam wypasiony procesor, procesor graficzny, który pozwoli na przykład działać grze Bioshock Infinite płynnie. A to jest jeden z takich... No jest nie jest dużo RAM-u i patrzę połączenie 3G. No jest, jest 3G tego... w wersji takiej deluxe będzie, no tak, jest trochę droższe. Jest tego spory. Jeżeli chcecie dokładnie zobaczyć sobie jak to wygląda, dalej wpiszcie Steam Boy, to znajdziecie tym, bo to jest stara nazwa, to się chyba teraz nazywa Smash Zero No ale, ale no mówię, tym bo chyba najszybciej znajdziecie. Pewnie tak. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o sprzęt, tak powiedzmy w połowie, o sprzęt, bo ktoś już zobaczył, że, powstają, że gry na 3DS-a powstają również w Unity, w tym w wielkim środowisku do tworzenia gier. Dotąd W Unity można było tworzyć, oczywiście, jak się miało odpowiednią licencję, gry na Wii U, a ktoś zobaczył, że demko pewnej gry, która się nazywa Wind Up Night 2. Też jest stworzona winity i działa na 3DS-ie. 3DS jest z konsolą już powiedzmy technologicznie dość starą, i nawet takie niektóre gry, które są dedykowane na nią potrafią się ciąć, na przykład Pokémony przy włączonym 3D. A tutaj niespodzianka gry z Unity mogą działać bez problemu na 3DS-ie. I to jest dobra wiadomość, szczególnie dla tych twórców niezależnych, którzy mogą teraz. Chociaż wydaje mi się, że to już od dłuższego czasu było dostępne, bo Nintendo, jeżeli się podbiera z niej licencję, umowę, dostarcza odpowiednie wtyczki do. Tak, to. tak, no ale no na pewno pomaga. Jeżeli ktoś już jest sprawny w tym środowisku, no to tylko dodatkowa wtyczusia i można kolejną platformę jakby ogarnąć, nie? Tak, z kolejnych rzeczy można. Po, może po polskich tytułach przejdę. Dead Island 2. Tymon on nie zaprzecza, a nawet twierdzi, że jest chętny do podjęcia prac nad Dead Island, Dead Island 2, czyli kontynuacją bardzo znanej gry z Techlandu. Chyba taką, to była taka pierwsza gra, która ich wyniosła na piedestały, bo wcześniej był Chroma, ale on nie był taki wow, super. No i Call of Juarez też. Tak? of Juarez też, faktycznie. Dead Island miało swoją taką jakby, jak to się nazywało. Była taka krótka, czy jeszcze część do Dylenda po pierwszej tak, części. Jakiś taki spin był, tak? Spinoł, ale to nie, tak, tak. Robione, to nie było robione przez. To już nie Jak było robione przez Techland. Nawet druga część, która już powstawała, też nie była tworzona przez Techland. To była, ona była tworzona przez niemieckie studio Jagger. Natomiast wydawca gry Deep Silver stwierdził, że coś tam nie pasuje i zrezygnowali z tworzenia tej drugiej części. Tym aspektem mam nadzieję, że być może uda się odzyskać to swoje dziecko. Jak się dogadają z Deep Silverem, to na pewno podejmą też pracę nad tym tytułem. Teraz pytanie, czy tam będzie więcej parku, czy nie. No właśnie, to jest dylemat. Bo jak teraz odróżnić od siebie te dwie gry? The Dylan z Lying który też zresztą kiedyś się doczeka na pewno dwójki, bo nam cały czas to w różnych miejscach lat obiecuje. E, jeszcze może z jedną polską gra, na pewno będziesz miałem pod ręką. Aha, powstaje taka gra, która się nazywa Guts Trigger. E, jest to gra Studio One More Level. Mm. Boże, jest pust. Dokładnie, może spust albo coś w tym stylu. Jest to gra z widokiem top down czyli z góry widziana, tak jak w Hotline Miami. I albo nie ta, jeden 2 Albo takie gry, że zapominamy o tych tytułach, a to też były bardzo świetne top downowe tytuły. Natomiast posiada też taką mechanikę, jaką możemy znaleźć w niewydanym jeszcze Super Hot. jest lancja, w której czas płynie tylko wtedy, kiedy my się poruszamy. To jest po prostu taka, e, taka zdolność głównego bohatera, e, Divine Focus, która pozwala właśnie na wejście w ten tryb, że czas płynie tylko wtedy, kiedy my się poruszamy. E, a co jest takiego w tej grze, e, może e, trochę szokującego dla nas Polaków szczególnie, e, a co też e, się odnosi do tytułu, głównym bohaterem jest ksiądz. To jest w sumie jakiś bułgarski żołnierz, który staje się księdzem i się, chce odkupić swój grzech, coś w tym stylu. Coś, no, nie no, zabiła fabuła. To jest dobry materiał, Ale ksiądz w i z koloratką biega z karabinem i strzela. Będzie bardzo brutalnie, będzie dużo zręcznościowych y, akcji, więc y, gra się zapowiada, ciekawie. Myślę, że na pewno zdobędzie uznanie na zachodzie. Ci, co takimi grami się interesują, niech to śledzą. A jeszcze można wspomnieć też o grach z zagranicy pokrótce. Na przykład to, że Final Fantasy kolejna część 14, być może wyjdzie na nowej konsoli Nintendo, o której jeszcze nic nie wiadomo, o której się dowiemy w przyszłym roku dopiero. Też podobno ma wyjść na Xbox One. Co jeszcze można powiedzieć? Można powiedzieć o grze Fallout Shelter. To jest gra mobilna, która powiedzmy, jest takim przedsmakiem dla Fallouta 4. A to nie mówiłeś o Final Fantasy 15? Final Fantasy 14, to jest MMO już 2010 roku. Może pomyliłem numery, faktycznie. No, teraz 15 wychodzi. Okej. Okay, yy, jeszcze ten Fallout Shelter, on wyszedł jakiś czas temu na iOSie, zdobył, mhm. zdobył dużą popularność, teraz jest na Androidzie. Można tak. spróbować. Można, można się tutaj wziąć i uzależnić. Jeszcze z tych nowych gier, które się ukażą, to Mad Max. Ma bardzo fajny trailer od niedawna. On wyjdzie 1 września, a w trailerze, który można teraz obejrzeć yy, na YouTubie, mamy takie coś, że w trakt jest trochę interaktywny, bo mamy w trzech momentach filmu wybór, w jaki sposób chcemy obejrzeć, żeby Mad Max na przykład zatrzymał konwój albo żeby zdemolował wjazd do miasteczka. I Czyli taki... mamy takie demo gry, takie, takie bardzo, bardzo proste. No to jest bardziej trailer niż gameplay, chociaż gameplay też show... jest dość obczarny, dostępny w internecie. Takie pick your adventure. Pick jest your taki advent. Jeszcze dla osób, które lubią karty ale na, na monitorze, no to mamy informacje, że jeżeli jeszcze tego nie wiecie, widać już wszystkie karty no i nowszego dodatku do Hearthstone'a. Już pokazali wszystkie. Więc można sobie na można nie się karty, tak? Tak. Pokazali wszystkie karty, które trzymali przy orderach. Można zobaczyć, co tam będzie na tym turnieju wielkim. Można zobaczyć, jakie karty zagrać. No i można oczywiście w tym momencie zdecydować, czy będziemy powoli zbierać sobie te paczuszki z tymi kartami i je po kolei dodawać do swojej kolekcji, czy kupimy wielką górę kart i będziemy je jak maniacy rozdzierać w na ekranie komputera i patrzeć, co nam tam wypadnie. Jeżeli jesteśmy przy Blizzardie, to warto też wspomnieć, że Blizzard w swoich wiadach tak napomina lekko, wspomina o tym, że coś mu tam będzie zaraz tworzył niedługo. Bo ja widziałem takie na przykład, rzeczy, że szukałem jakichś artystów związanych z Diablo, czy to będzie dodatek, dodatek kolejnej, czy nowa część, ale też ktoś wspomniał, że być może powstanie StarCraft 3 albo Warcraft 4, oni sami jeszcze nie wiedzą dokładnie i. Zapowiada się, że Blizzard coś nowego na pewno... A może to będzie jedno i drugie? Albo po połączone nawet. Nie, to już było, to już, to już jest Heroes of the Storm. No to może kontynuację zrobimy taką. Ostatnia rzecz może, Need for Speed, jest obszerny gameplay, do zobaczenia 20 minut. I naprawdę ta gra, tak jak obiecali, wraca do, do korzeni. Jest retro? Jest, nie retro, jest z takim prawdziwym, żywym undergroundem, można powiedzieć 3, którego nigdy wcześniej nie zobaczyliśmy i nie zobaczymy, bo ta gra nosi tytuł po prostu Need for Speed, bez żadnych podtytułów i numerków. Pewnie będzie dodawany tylko rok, 2000 tam W się, jak to się zwykle pisze, no to jest mało wygodne, ale taka moda, nic nie zrobisz, wszystkie filmy, gry, nie wiem, książki chyba jeszcze takiej nie widziałem, ale być może kiedyś się doczekamy takich książek. Okej, okay, to wszystko jeśli chodzi o dzisiejsze newsy, bo dzisiaj mam jeszcze mam, yy, parę gier do zaprezentowania, głównie będzie Mateusz się... Yy, ja dzisiaj się będę produkował, bardzo tak, ale ja mam też jeden tytuł na 3DS-a, więc yy, nie zabraknie Nintendo w dzisiejszym spisie, yy, także słyszymy się za chwilę. Słuchacie akademickiego Radia Lusna, 91 i 6 FM, a to jest audycja Masz 3 Życia, czyli audycja o grach wideo. I o grach wideo zaczniemy teraz opowiadać, bo wcześniej było trochę bardziej o, o newsach, nowościach ze świata gier. Teraz konkretny, mianowicie pierwszy tytuł dzisiaj to Fall Play. Tak, czyli synonim na jakieś przestępstwo. Yy, I ja tutaj z Miłoszym chwilę gadaliśmy na ten temat. I według miłoszy to jest bardzo takie noir określenie na przestępstwo. Tak, bo czytam książki sprzed yy, jakichś 70 lat. Yy, Właśnie takie kryminały noir i tam się tego używa często na jakieś takie zabójstwa. Czy... Tak, a ja to uważam za takie bardzo brytyjskie określenie na przestępstwo, ale to może przez to, że ta gra jest bardzo brytyjska. Co mam na myśli mówiąc, że ta gra jest bardzo brytyjska? Otóż naszym bohaterem jest taki jegomość, gentleman, można by powiedzieć. W, w Kap w, w cylindrze oczywiście. Ma, I ma cylinder, ma sężnego wąsa i ma monoklo. No to typowy Brytyjczyk. Do tego laska, kamizelka i słuchaj, jest normalnie... Światło. Jeszcze dobre maniery i... Tak, oczywiście, oczywiście. No i, yy, i o co w tym chodzi? On jest demonologiem. I jako demonolog oczywiście miał w swoim życiu całą masę przygód z tym związanych. Yy, ale żeby nie było tak, powiedzmy, prosto, to cała gra jest przedstawieniem teatralnym, w którym ów Baron Dashforth Mm -hmm. Bo tak się ten pan nazywa e, Przedstawia swoje perypetie Właśnie związane z tą swoją profesją Które no, miał w swoim życiu No i cała, cała grama Taką jest stylizowana właśnie na Na takie przedstawienie teatralne Z tyłu sc mamy po prostu scenę Na dole ekranu widzimy ludzi I ich reakcje na to co robimy Z tyłu ekranu się zmienia sceneria Tam mechanizmy różnego rodzaju teatralne wprowadzają nam księżyc, jak się na przykład zmienia dzień na noc albo zmieniają nam tło, bo przeszliśmy skądś dokądś, e, jak pokonamy jakichś wrogów, no to oni leżą na tej scenie i ci, co mniej wyszkoleni, to czasami podnoszą głowę, patrzą, czy już się skończyło, czy nie, a jak upadną wystarczająco blisko krawędzi, są ściągani taką e, laską zakrzywioną ze sceny. Bardzo to jest takie no jest, jest bardzo fajnie wystylizowany tutaj. E, czasami zdarza się też oczywiście jakiś e, tutaj pan konserwator, który na scenie się zabłąkał i tak e, udaje, że on tam ma być, albo coś. A zapomina się tekstu na przykład? E, czasami pojawia się dubler, znaczy nie, to jest to nie dubler, sufler, sufler przepraszam. I oczywiście czasami jest, ale to nawet tak ostentacyjnie w, w ten <śmiech> sufler wskakuje na scenę i szepta do ucha. Oczywiście nie Forcowi, bo Dza, Dashford doskonale pamięta swoje kwestie, ale mhm. wszelkiego rodzaju tutaj e, złym jegomościom. Hmm? No i już powiedziałem, jak to wygląda, ale jak, jaka jest rozgrywka? No rozgrywka jest takim typowym bitem mapem, Idziemy w bok i no, tłuczemy złych jego mościów. Ale jak można iść w bok sceny? No jest to taka bardzo długa scena, wiesz? Aha. Jest to tak nie do końca y, taki teatr fizycznie wykonalny, bo ta scena tak no ma kilka kilometrów, można by <śmiech> powiedzieć, albo nawet ten kilometr. To już jest dużo, ale oni sobie idą w prawo, no i ta scena się przesuwa, ci ludzie tam się ciągle zmieniają, ale no jest, jest zachowana taka, taka, taka podróż w prawo właśnie. E, no i mówię, mamy, mamy te, te jakby dwie płaszczyzny, po których możemy się poruszać. Jest w głąb sceny i w bliżej sceny. No i w lewo idziemy. To te, takie typowe gry, były jakieś Roads of Rage albo e, z ostatnich, nie wiem, mm, Castle Fighter. Crashers. E, Little Fight. O, tak. To jest taka bardzo, może tutaj znana gra Little Fighter. To jest tego typu rozgrywka. No i... E, ten nasz tutaj Baron Dashford ze swoim e, tutaj kompanem można by go nazwać to jest taki e, on jest taki stylizowany na takiego człowieka powiedzmy z tych niższych klas e, Myślę, że ma... jakiś taki doktor Watson nie nie, nie. No właśnie to jest jego taki doktor Watson ale nie taki właśnie z tych sfer wyższych, tylko to jest ten taki człowieczek, co doskonale zna, e, powiedzmy, zaułki tego Londynu, czy tu, Aha. bo on chyba z Bristolu jest, bo się z tego nabijają dość, dość nieźle. E, jak otwierają się bramy, piekieł, czy tam tego typu, to właśnie jest dużo nawiązań do tego właśnie tych brytyjskich miast różnego rodzaju. No i, on, no i mówię, są, są, jest ich dwóch. Na czemu jest ich dwóch? Bo gra jest zaprojektowana pod kop. Można w dwie osoby tutaj grać. No i dwie osoby sobie całkiem nieźle radzą, ale jeżeli gramy samemu też jest nieźle, oni po prostu dialogi, które mają do wymieniania między sobą są pomiędzy kon kon konkretnymi scenami, Z po prostu pojawia się drugi człowieczek i jest tu prowadzony dialog. E Gra jest no, takim typowym beat'em mapem. E mamy różnego rodzaju kombosy, które możemy wykonywać w trakcie rozgrywki, uczymy się nowych jakby ruchów i tak dalej. Ale w jaki sposób ten gentleman się bije? Laską. Laską. Tłuczę, tłuczę y, wszystkich innych y, tutaj właśnie laską. To nie jest tak, że to jest y, pacyfista, to jest dżentelny. Po prostu dżentelny powinien wiedzieć, jak tutaj y, powiedzmy nie, niegrzecznego jego mościa sprowadzić do, do, do ziemi. I tu na przykład mamy taki ruch pile driver sprowadzamy go do ziemi. Y, y, jest tu kilka innych po prostu tutaj okładań tą bronią, powiedzmy tym, tym rekwizytem, który mamy. Y, ale przypominam, to wszystko jest tutaj y, grom, bo to jest to jest jakaś taka sztuka w teatrze, więc nie ma możliwości przegrania tego. Mhm. No jest tak, Nie mamy możliwości zginąć. No i odpowiedni, odpowiedni tutaj delikwenci po tym, jak się ich odpowiednio długo poukłada, wiedzą, że muszą się położyć i że już nie będą no, uczestniczyli w walce, bo swoją tutaj rolę wykonali. No i gdzie tutaj jest wyzwanie w takim razie, jeżeli możemy to przejść bez problemu? No i chodzi o to, że mamy taki miernik zadowolenia widzów, tak? No bo to wszystko jest po to, żeby ci ludzie, którzy tutaj kupili bilet na naszą, nasze przedstawienie, byli zadowoleni. Wszystko tak? pod publikę. Tak, no i więc musimy kręcić jak najdłuższego kombosa. Mhm. To jest jakby esencja tej, tej gry. No i w trakcie tych aktów, które tam są, jest też dodatkowe jakieś misje. Na przykład musimy yy, na prośbę jednego z widzów pokonać tego najsilniejszego na koniec, bo musimy sobie na przykład tutaj właśnie tych, tych jego e, pomocników e, niegodziwych e, najpierw poukładać, żeby oni ten i dopiero potem możemy tutaj uczciwą walkę tutaj przeprowadzić z y, trzy razy większym od siebie jego mościem, tak? E, jest na przykład musimy wykonać jakiegoś kombosa określonego i tak dalej. Są po prostu takie w każdej, w, każdych, w każdym z aktów jest są trzy do wykonania takie misje. No i teraz tak, ile tych aktów jest? No aktów jest pięć w każdej misji, w każdej misji, w każdej sztuce, bo to są sztuki, ich jest chyba pięć, jest pięć aktów w każdym, no i akt jest podzielony na sceny, czyli konkretne scenarie, w których musimy pewnych jegomościów poukładać. Jest oczywiście bonus za perfect scene, czyli musimy zacząć kombosa i skończyć kombosa w momencie, kiedy tam ostatni z przeciwników upada nieprzytomny. No i to jest takie punktowane, ale jest to bardzo trudne. Eee, no i tutaj się tak właśnie gra już chodzi, ta gra jest, może na początku jest prosta, kilka pierwszych scen jest bardzo prosta, ale potem, żeby wykonać to co gra chce, żeby było na maksymalną liczbę punktów, albo maksymalną liczbę gwiazdę, które tam są, no to już się robi, już się trzeba trochę na, namęczyć. A co się dzieje, jak publika nie jest zadowolona? No nie mamy multiplayera do punktów. I, i zdobywamy mniejsze skoro. Ale skory. nie rzucają pomidorami albo nas nie um, buczą. Nie? Buczą, tak. Buczą. Je, jest gwizdanie i tak dalej, więc jest reakcja, tu widać po prostu reakcję tłumu jak ten i też widać reakcję tłumu jak je, ten tłum reaguje jednak, nie? Mhm. E, tłum, widownia, przepraszam, bo to jednak <śmiech> nie jest tłum, to nie jest jakaś, jakaś taka na targu to no Ale w mamy... też ludzie nie krzyczą, nie, nie rzucają tylko. Ale pamiętaj, to jest jednak XIX wiek. No tak, tam może było trochę inaczej. No jest to tak trochę bardziej... Jest to takie trochę bardziej zachowawcze e, No i tak, no gra Mówię, ma taką, taki klimat Bardzo fajny e, Jest wyzwaniem dla osób, które lubią takie właśnie Że ja z, będę próbował Tego high score kręcić Do, do oporu e, Jest też bardzo, no mówię, intuicyjne jest sterowanie No mamy, mamy unik na triggerze Powiedzmy, mamy ciosy lekki Mocny, skok i, i, i Rypostę czy co, no i z tych wszystkich guzików Układamy sobie całą tu grę. Ja bym ją bardzo polecał, a polecam ją tym bardziej, że jest w tym momencie jest na no jest na wyprzedaży na Steamie to to już naprawdę, jeżeli kogoś interesują takie klimaty albo tego typu gry, no to nawet się nie, nie zastanawiać kliknąć. Jeżeli macie kogoś, z kim chcecie zagrać, no to można w, w dwie osoby zagrać na jednym komputerze bez problemu. Chyba trzeba mieć po prostu osobne kontrolery albo coś takiego. Mhm. Jedna osoba może na kreaturę, jedna kontroler, coś takiego. A jeżeli no, yy, no nie macie nikogo tam w okolicy, z, którym mo z kim moglibyście pograć, ale znacie kogoś, kto się za pomocą siły internetu może z wami połączyć, no to dostępny jest coś dwupak. Yy, co, co szczerze polecam. I mówię, taki... Tak ta gra jest naprawdę bardzo solidna i ma, ma klimat, ma humor, ma temat, no i co tu więcej sobie życzyć. W takim razie chwila wysenki i za chwilę przechodzimy z inną grą. Życie. Masz 3 życia, czyli audycja o grach wideo w akademickim Radius na 91.6 FM, a także w internecie na stronie akademickiego Radia Luz. My mówimy teraz o grze na jednego z handheldów handhelda Nintendo. I o czym ty będziesz mówić teraz Miłosz? O tytule Shin Megami Tensei 4. Wiem, że nazwa jest dziwna. Dla mnie te wszystkie takie gry, które prosto z Japonii przechodzą do Europy też są tajemnicą. Przyznam się, że nie grałem żadnego wcześniejszego Shin Megami, chociaż ich było więcej niż 4, bo było parę tytułów bez numerków. Tylko z jakimiś Tak, były w ogóle krosy, czyli połączenie dwóch gier było Shin Megami połączone z Personą. Tutaj jest taka znana gra na 3DSy. No, dużo tego jest, ale ja postanowiłem po prostu podejść do tej najnowszej gry z serii Shin Megami Tensei, do szwórki i nie zawiodłem się, bo to jest bardzo fajny japoński RPG i to jest już z tych RPGów takich współczesnych, to nie jest ten RPG, jak przypominam sobie jakieś stare Final Fantasy, że chodzimy po jakimś lesie z widokiem z góry i jak coś spotkamy to się przynosimy na ekran walki, tu jest powiedzmy podobnie, ale jest już bardziej współcześnie, bo może zacznę najpierw od fabuły, bo ona jest dosyć ciekawa i to jest jedna z tych rzeczy, które mnie najbardziej do tej gry przyciągają, bo to jest taki świat, to jest przeszłość ogólnie yy, i świat jest, powiedzmy, jakiś czas temu mówiliśmy o grze The Order yy, 1886. Może mm -hmm. powiedzieć, że to jest ten klimat, chociaż mnie zawsze się bardziej nasuwa yy, inna gra na ten, na ten temat, mianowicie Hellgate London. To jest niedoceniona taka dość... Yy, cichaczem przeszła ta, ten tytuł przeszedł. To, to stara gra jest. Kojarzysz? No to już dość stara, tak. Ja to grałem jeszcze na moim starym komputerze. Ja bo wiem. jest taki, jak to się mówi, setting, że mamy przyszłość, mamy nowoczesne technologie, ale na świat tam wychodzi jakaś apokalipsa to jest w sumie identycznie jak w tym w Hellgate. London, no, no demony wychodzą z jakiejś Trochę takie urban fantasy to jest. Urban fantasy, o tak, może to jest taka kategoria, ja jeszcze się nie orientuję dokładnie w takich bardzo wąskich dziedzinach Nie, to jest bardzo taki nasz, podobny do nasz, naszego świat, bardzo jesteśmy w stanie się odnaleźć w nim, ale jest ten taki element właśnie tej takiej magii. No bo z jakiegoś takiego... powodu wraca magia i wracają miecze, tego jeszcze nikt nie wyjaśnił. Ale to jest też w Shin Megami ten same, bo tu też mamy takie skile, które są magiczne, e, mamy odporności na różne żywioły, mamy I, miecze. I, to, I z tego co tam wiadomo, mi, tobie też chyba, to tak nie było tak, że to było cały czas, Tak tylko w pewnym momencie się nagle pojawiło to wszystko, tak? tak? Chyba tak mi się wydaje. Chociaż gra z początku wydaje się być zwykłym średniowiecznym miastem. E, no na początku, na początku, bo od razu tracimy to poczucie. Mamy głównego bohatera, nazywamy go swoim imieniem, chociaż domyślnie on ma na imię Flynn. On wędruje z kolegą do wielkiego miasta Mikado. Mikado to jest japońskiego cesarza, nie wiem dlaczego tak to nazwali. Wędrują do tego miasta po to, by przejść taki rytuał rękawicy, tak to przetłumaczyłem. Tam się nazywało chyba Ride of gauntlet czy coś takiego. I bo oni chcą za pomocą tego rytuału, jeżeli im się uda, chcą wstąpić do takiego oddziału elitarnego samurajów który tak dokładnie nie wiadomo co robi, a potem się okazuje, że wiadomo co robi, chroni miasto przed demonami. Yy, I ten rytuał polega na tym, że nas, nasz bohater wchodzi, wychodzi z szeregu yy, przed takich jakichś yy, starszych yy, miasta. Yy, oni mu zakładają na rękę taki gantlet, to jest taka rękawica na całe przedramie lewe. Yy, coś w stylu piboja, boya bo ona ma taki wielki wyświetlacz dotykowy. Yy, no wiadomo, przyszłość to nie jest średniowiecze tak naprawdę. I ten, yy, ta rękawica wypowiada tak jakby nasze przeznaczenie, czy się nadajemy na tego samuraja, oczywiście, taka, nasz bohater. To taka tiara przydziału normalnie. Coś takiego, coś w tym stylu, tak. Rękawica przemawia głosem sztucznej inteligencji, że tak, że się nadajemy i wstępujemy do, jako jedni z pięciu w danym roku ochot śmiałków ochotników do tej straży, do tych samurajów. I zaczynamy taki krótki tutorial, taki samouczek, wprowadza wprowadzają nas do takiego jak to się nazywało, naruko chyba, czy narako, to jest taka skinia pod miastem, gdzie się czekają demony, właśnie skąd one wszystkie wychodzą, tam zwykle się odbawiamy patrole i tam niszczymy te demony. A później się fabuła trochę rozkręca, bo się okazuje, że pod tym Mikado, pod taką wielką betonową kopułą, znajduje się Tokio czyli miasto, które już jest bardzo faktycznie podobne do prawdziwego Tokio. Tam się też toczy życie, tam są też demony, tam, są, tam jest jakuza, tam jest wszystko pod tą kopułą, więc zaczyna się nieźle mieszać. Aha, ale czekaj, czyli mamy to miasto Mikado? Tak. Pod spodem mamy jaskinie, w której są demony? Tak. A niżej mamy Tokio. Tokio jest trochę innym miejscu, ale tak, pod miastem tak. O Jezus Tokio. Maria. No dobra, jest ciekawie, ale jak gra wygląda? Bo... Jak, jak gra wygląda? Gra jest jak powiedziałem japońskim RPG, z tym, że jesteśmy w pojedynkę w drużynie. Mamy takie typowe statystyki, jak tam atak, coś do magii, coś do strzelania. One oczywiście możemy rozdawać w te punkty do tych statystyk, co poziom. Oczywiście poziom zamawiamy walcząc z potworami. Gra jest przedstawiona w trójwymiarze, więc chodzimy po mieście. Nie, ale bo w mieście poruszamy się klikając po prostu na nazwy lokacji. Ale chodzimy po lokacjach trójwymiarowych za pomocą gałki. Nie jak w Pokémonach, prawda? W Pokémonach, nie, pokémony są jeszcze trochę widok z góry, a tutaj już mamy całkowite 3D. Poruszamy się po tych lokacjach i widzimy takie potwory, powiedzmy takie szablony tych potworów, nie widzimy kolorów, tylko takie jakby duchy potworów, jeżeli się z nimi zetkniemy, to przechodzimy do trybu walki, możemy I... też machać mieczem w tym 3D, na przykład jak machniemy mieczem w tego potwora, zanim on się z nami zderzy, to mamy taką przewagę, dostaje trochę obrażeń potwór na początku i tak dalej, nasza jest kolejka. Pewnie pewnie też, jak zejdziemy potwora od tyłu. M Mnie to jest to samo, a tak samo potwór tak. można znać tyłu i on nam zadaje obrażenia. No, no to jest tak. taka typowa mechanizm. A już podczas jest... walki to typowa walka turowa, wybieramy ataki, wybieramy umiejętności, leczymy się przed różnymi przedmiotami. No oczywiście nasza postać ma ekwipunek, ma strój, który może odbierać, który jest, zmienia statystyki. Czyli mój JRPG na no całego, tak? Y no poza tym, że nie mamy typowej takiej drużyny st standardowej. Ale mamy drużyny. Tak, bo to już mi bardziej przypomina Pokémony. Niektóre z demonów możemy namówić do tego, aby się do nas przyłączyły. Możemy je przekupić jakimś przedmiotem, albo możemy oddać im trochę naszej energii życiowej i one się czasami dają namówić do tego, żeby wstąpić i walczyć w naszych szeregach. One żyją tak długo, aż nie zginą, więc musimy się o nie trochę troszczyć. Ale też mogą zdobywać kolejne poziomy, mogą oczywiście dla nas walczyć, my nimi sterujemy. Mamy trzy miejsca na takie, na takie domony, możemy sobie je namawiać. A jak mamy za dużo domonów, to chowamy je do takiej jakby... Nie pamiętam, jak to się nazywało, chyba stasz czy coś takiego. Chowamy je do takiej, nie wiem, jak w Pokemonach do komputera. W pokebola i w, przez komputer. Coś w tym tak. stylu. To jest bardzo zamawne dla mnie trochę, bo to są takie poważne demony. I ona, naprawdę niektóre. one są w ogóle fajnie wymyślone. Bardzo dziwne, bardzo takie nie do końca straszne, ale bardzo fajne są grafiki tych demonów. No i tak się zaczyna grać, jak mówiłem, początek samouczek w, tym, w tej jaskini, ale później się rozkręca, bo tych demonów nie ma na powierzchni, ale one wychodzą z, za sprawą czarnego samuraja, który zamienia ludzi w demony. Już na, tym, na tej powierzchni, a potem się przenosimy do tego Tokio i się w ogóle zaczyna niezła jadka. No i nie skończyłeś tego pewnie jeszcze, nie? Nie, nie, nie skończyłem, bo to jest gra ogromna w ogóle. E, to, może przez to, przez to że też są dialogi nagrywane, bo tam jest dużo a. takich dialogów w stylu Visual Novel. E, no i ta gra waży na przykład 14 tysięcy bloków ponad, przy czym e, Majora's e. Mask Zelda waży tylko 5 tysięcy bloków e, na, na 3 sie Tam są mierzone wielkości w blokach. A, nie, nie pamiętam ile to ile to megabajtów. Można jakoś to policzyć chyba w Ale to jest, jest, no jest, jest dużo tego. Tak to jest to jest nie... Karta 4GB SD, musiałem trochę pokasować z niej, żeby zmieścić całe. Wow, no to. całe shield Megami Tensei 4. Więc jak dla mnie bardzo fajny japoński RPG, takie odświeżenie po tym, bo już grałem i w Pokémony, które są też jakby rpg ja Grałem w Bravely Default, czekam na kolejną część. A tutaj tymczasem Shin Megami Tensei, bardzo fajny japoński RPG, który mam nadzieję jak najszybciej ukończyć, chociaż to na pewno trochę mi zajmie. I także polecam, jeżeli ktoś posiada 3 ds bo to teraz jest to, jest, to jest na promocjach w ogóle, to jest taka gra, nie wiem, wypychana trochę. Shin te Megami promocje. Tensei, to ja tak patrzę właśnie, że yy, no średnio ponoć tak 43 godziny się to przechodzi. No to dość spoda. Jeżeli się chce gry. tylko główną historię przejść. No to tyle to trwają standardowo do nowe gry, tak? Nowe RPG na komputerze. No właśnie, nawet chyba mniej. Nawet czasami mniej, no no, to... A jeżeli ktoś tutaj jest zaraportowany, 100% skończenia gry, 177 godzin. No to można, jest... można. Sporo kontentu, sporo... Sporo misji, bo to jest podzielona questy, jak to RPG. No, sporo, sporo jeżdżenia tramwajami będzie. No, ja tutaj... właśnie w ten sposób gram na 3 więc yy, no tak z rok będę musiał zjeździć trochę. No, no i... idealna, gra do te... idealna konsola do tego celu. No okay. i... Ale to dzisiaj nie koniec RPG-ów, bo będzie jeszcze RPG, który jest RPG-iem sieciowym. Tak. Ale o nim za chwilę. Słuchacie akademickiego Radio Luz na 91 i 6FM, a dokładniej audycji Masz 3 życia, czyli audycji o grach wideo. I dzisiaj, ostatni tytuł, jaki wam, o jakim wam opowiemy, to jest gra MMORPG. I nie jest to WOF. Nie jest to WOF, i co ważne, ta gra nie ma abonamentu. To jest dość istotne w czasach, kiedy za gry MMORPG można płacić nawet 60 zł miesięcznie. Tylko albo więcej, jeżeli imitać. się ma kilka kont. No chyba, że tak Tak, mowa tutaj, e, nie, nie będę mówił o, o, o tym, na co wydaje pieniądze A tak, teraz najpopularniejszy na tak. MMORPG, który nie ma abonamentu e, Tak, i to nie jest tak, że to jest gra, która ma opcjonalny abonament Albo ma e, jakiś właśnie premium, tam content czy coś To jest gra, którą się po prostu kupuje Za kwotę za jaką się kupuje zwykle nową grę No i się ma konto i się gra, kiedy się chce Mowa o Guild Wars 2. To jest gra, no nie jest ona, powiedzmy, już bardzo nowa. Jest to gra z, no, z 2012 roku. Za, za, za tydzień, za dwa tygodnie będzie miała 3 lata dokładnie. Bo jest 28 sierpnia 2012 roku. No jest to wyprodukowane przez Arena. Net, wydawcą jest NCSoft. No i jest drugą częścią takiej serii gier Guild Wars. Tam było parę dodatków samodzielnych chyba nawet. No tak, Guild Wars był wydany w trzech wersjach, jeżeli chodzi o podstawową wersję. W zależności od e, powiedzmy rejonu, w którym się tam chcieliśmy znaleźć. E, każda z tych, z tych powiedzmy podstawek miała inną klasę dodatkową, ale no nieważne. E, to jest jakby kontynuacja, ale też nie do końca, bo ta gra bardzo nas przenosi w przyszłość e, w, w, w tym świecie tego Guild Wars, bo to jest ta sama ta sama, ta sama jakby Świat, ta sama historia, tylko jest tak bardzo, bardzo, bardzo w przód. No i no to jest taki typowy, jakby powiedzmy MMO. Mamy postać, zaczynamy grę, wybieramy rasę, mamy do wyboru pięć ras. E, są no ludzie, są tacy więksi ludzie, czyli tacy, oni się nazywają Nornowie, to są tacy no wikingowie, wyglądają jak wikingowie. Są e, takie kotobyki? To są takie właśnie bestie wielkie. To są y, bestie, które mają, są wyglądają jak wielkie koty, ale mają jakieś rogi i tak dalej. Są, mhm. y, w pierwszej części Guild Warsu, z nimi walczyliśmy, właśnie. Do tego mamy Asura. To są takie, powiedzmy, Guild Warsowa wariacja na temat goblinów. Tacy wynalazcy to są. Mhm. Bardzo małe istotki, zwinne. i są, Mają dużo różnego rodzaju golemów, wynalazków i tak dalej. Go gobliny, czy tam gnomy? No, gobliny, gnomy i tak dalej. No i mamy jeszcze sylwari, które są drzewami. To są takie takie chodzące drzewa, humanoidalne kształty takie i tak dalej. Takie typu grud z, z no szkółk y, Są bardziej, bardziej tak humanoidalne. Jeszcze bardziej. Nie są to takie klocki, hmm. ale tak, no tego typu, że mamy, mamy jednak, widać, że to są drzewa, mamy na przykład zamiast włosów jakieś gałązki z liśćmi albo, hmm. albo różnego rodzaju tam liany czy coś, tego typu rzeczy. A nie wiem, czy grałeś w jedynkę, ale czy to był szok na przykład dla takiego gracza jedynki przeniesienie się na dwójkę, czy były jakieś opory, że oni zostajemy przy jedynce, bo... Znaczy, tam był taki patent, że można było grając w dwójkę, połączyć swoje konto z jedynką y, i dostawało się jakieś bonusy z tego. Aha. E, przypominam, jedynka też nie miała abonamentu, więc jakby to tak. dalej, to dalej można tam w to grać. E, ale, znaczy, to jest inna gra, nie? To nie ma tak, że e, gra się tak samo, bo to nie miałoby sensu, ale są nawiązania do klas, które były wcześniej i tak dalej. Mhm. E, mechanika jest zupełnie jednak inna. E, no i potem, po tym, jak wybieramy sobie rasę. Wybieramy jedną z ośmiu dostępnych klas i nie ma żadnych ograniczeń. W sensie możemy wybrać rasę, klasę i heja. E, żadnych tam sztucznych ograniczeń. No i mamy tak dwie rasy, z, e, z, klasy z ciężkim pancerzem, wojownik, guardian, potem mamy średni pancerz, to jest thief, e, inżynier i hunter, a czy tam ranger, a na końcu mamy tych czarodziejów, czy coś, mamy mesmera, mamy elementalistę i mamy nekromantę. No i chodzimy w ten świat, Mamy misję początkową, aha, jeszcze nie, jeszcze jedno I potem wybieramy własną jakby historię Wybieramy tam właśnie jakiś temperament, czy jakąś własną odpowiedź Mamy taki krótki kwestionariusz powiedzmy do wypełnienia I on jakby określa nam y, historię postaci i tą przygodę, którą będziemy grać, bo Mamy instancjowany, co, co 10 leveli mamy instancjowaną Taką epicką przygodę swoją Która jest w pewien sposób na początkowych levelach Określona właśnie tymi wyborami mhm. e, Więc za, za każdym razem jak będziemy Nową postać robić to niekoniecznie będziemy to samo mieli e, do, do roboty No i zaczynamy grać No i dostajemy tą broń i hura Wszyscy w tym samym miejscu czy? E, każda rasa w tym samym miejscu W mhm. sensie, że ra, każda rasa ma swój starting, tak, swój start starting zone I no, swoje starting questy No i e, co jest fajne w tej grze E, tak, e, ciekawym patentem jest to, że tak, e, każda klasa ma kilka broni do wyboru i umiejętności na pierwszych pięciu, pierwsze pięć umiejętności, jakie mamy powiedzmy na, no, na numerach 1 do 5, zależą od broni. Wymienimy broń, mamy inne umiejętności i to nie jest tak, że jak powiedzmy Mesmer weźmie miecz i wojownik weźmie miecz, to nie mają te same umiejętności, nie mają swoje umiejętności, zależne od tej broni. E, możemy mieć broń dwuręczną, albo broń, dwie broni jednoręczne, e, przy tym tarcza się liczy jako broń jednoręczna do lewej. Mm -hmm. mamy, no, mamy kilka broni do offhandu, mamy kilka broni, które możemy mieć w lewej i w prawej ręce, e, mamy kilka broni, które możemy mieć, no są dwuręczne. E, no i do tego potem mamy szósteczkę, która zawsze jest healem. każda klasa ma własnego heala. No i mamy tam 7 8 9 jakie są takie jakieś utility skills no i mamy ulta jakiegoś takiego potężnego, potężną umiejętność na zero, zależną od klasy czy raz. No i co? Właśnie tu, jak mówiłem, każdy ma heal'a, więc nie ma tutaj takiej klasy typowo... może z funkcją, niż klasy. Tak, nie ma funkcji healera, ani klasy healera, ani nic. Każdy właściwie może dbać sam o siebie, każdy może być supportem. I każdy może jednocześnie zdawać obrażenia i przy okazji lecząc. Mamy na przykład klasę, która jest Guardianem, która za każdym razem jak chyba w, uderzy krytyka w przeciwnika, leczy wszystkich wokół, jakąś tam małą, małą ten, więc e, to jest tak, że wszyscy dobrze się bawią, tłukąc z tego potwora e, i przy okazji pomagając innym. W tym samym momencie nie trzeba wybierać między jednym a drugim, nie trzeba wybierać, czy kto jest tankiem, kto jest DPS-em i tak dalej. Jest takie bardzo to... Płynne i, i jednak fajne. A co integruje tych graczy na serwerach? Bo w WoWie to były instancje, tak? Że tak, są instancje. Są, są instancje. Oczywiście to jednak na tego się nie, nie da tutaj e, pozbyć. Ale tak, mamy dynamicznie generowane questy w świecie. To jest tak, że idziemy sobie drużką od miasta do miasta i nagle się okazuje, że bandyci napadli na, tutaj na karawanę i musimy ją bronić. I się nam pokazuje ikonka na mapie, heja, tutaj coś się dzieje i biegnij. Albo, że wielki zły boss yy, robi coś tam i to zwykle się pokazuje, jak jesteśmy na mapie w rejonie, no to nam się pokaże, że coś tam jest, informacja, pokazane strzałećka gdzie i tak dalej. I jest wszystko yy, znakomicie widoczne, gdzie, co, jak yy, i kiedy. I tam są inni gracze. Zwykle tak. Mhm. Zwykle tak, czasami się zdarza oczywiście, że mamy tego bossa, który tam jest sam i, i raczej sobie z nim pora nie poradzimy, ale zwykle jest to na tyle pełny świat, że gracze są. Do tego tak, questy jako questy nie istnieją. To jest tak, że po prostu wędrując sobie po świecie, mamy takie powiedzmy serca, które się wypełniają w miarę tego, jak robimy jakieś rzeczy. Na przykład mamy questa, pomóc jakiemuś tam obozowi. No i możemy pomagać tym obozowi, na przykład zabijając jakieś potwory, ale możemy na przykład też zbierać jakieś rzeczy, których oni potrzebują. Możemy kogoś coś, o czymś poinformować. To jest kilka rzeczy, które możemy robić i one wszystkie się w ten quest, powiedzmy, wliczają. Mhm. Jeżeli to zrobimy, no to nam zalicza, dostajemy expa. Nawet nie musimy widzieć człowieka, który jakby tego te questa jest, jest tym Aha, quest giwerem w cudzysłowie, bo on tego questa nie daje, tylko on tego questa ma. E, kolejnym fajnym patentem, który jest tutaj, to jest e, taka kwestia tego, że jeżeli wejdziemy do wejdziemy do niższego levelu e, levelu, no to nas downscaluje. Downscaluje, więc możemy wszystko robić, i nie będziemy za potężni, zawsze będzie wyzwanie. No i jest cała masa rzeczy, które możemy zrobić e, na 80. maksymalnym levelu. E, multum, PvP, świat versus świat, cała kupa rzeczy. No i teraz niedługo wyjdzie dodatek i właściwie w cenie gry dostajemy ten dodatek razem z grą, więc myślę, warto sprawdzić. Nie ma abonamentu, świetne. Okej, okay. więc to było Guild Wars 2, to była też audycja Masz 3 Życia, czyli audycja o grach wideo, która się w tej chwili kończy. Byli z nami przez ostatnią godzinę. Miłosz Szymczak, Mateusz Gasiński. Nie zapomnijcie sprawdzić naszego Facebooka, Twittera, czy tam jakiegoś YouTube'a, YouTube bo tego trochę będzie. No i e, gadamy, ale nie powinniśmy, więc do, do usłyszenia za tydzień. Za tydzień. Cześć! Cześć.